Odcinek dziewiąty Atmosferę rewolty podniecało pisemko londyńskie Jestem Polakiem Odpowiednik ideologii Krajowych Narodowych Sił Zbrojnych Wreszcie trzeba podkreślić, że i brytyjska Special Operations Executive Specjalna Służba Polityczna, wywiadowcza Zawsze trzymała rękę na żywo bijącym pulsie polskiej zrewoltowanej młodzieży wojskowej, najpierw przeciwdziałając, potem wyzyskując fermenty. Wydaje się, że i najbardziej aktywna organizacja młodooficerska w sztabie generała Andersa zmobilizowała sporo porywczej i zdezorientowanej młodzieży. Do akcji bezpośredniej skierowanej przeciwko rządowi generała Sikorskiego zresztą z błogosławieństwem zarówno niektórych wyższych dowódców na przykład generała Sosnkowskiego jak i czynnika obcego. Powaga takich w gruncie rzeczy niepoważnych akcji wynikała m.in. z faktu że przystąpił do nich ten i ów zacny chłopak, albo zasłużony już lotnik-myśliwiec, że poza tym garnizonowy tryb życia polskich oddziałów w Szkocji czy później na Bliskim Wschodzie przyprawiał o wściekłość młodzież z rozpaczoną wieściami z kraju, że wreszcie wojskowy i polityczny garnitur Sikorskiego w rządzie i sztabie wywoływał nieufność drwiny. W sferach tych generała do specjalnych zleceń modelskiego słusznie uważano za krętacza. Ministra generała Kukiela jawnie wyśmiewano. Od innych ministrów zalatywało politykierstwem z okresu sejmokracji przedmajowej, a starszyzna oficerska bez autorytetu nie osiągała posłuchu samą brutalnością. W tej sytuacji Dochodziło nie tylko do swoistych spisków, ale i do samobójstw, a nawet do tego, że pewien namiętny Piłsudczyk spoliczkował prezydenta Raczkiewicza. Dochodziło także do rozpaczliwych i zbrodniczych zamiarów w stosunku do generała Sikorskiego. Miał on ponieść skutki niekonsekwencji w walce o nową Polskę przy pomocy ludzi z Polski Starej. Wśród tych współpracowników Sikorskiego roiło się od sprawców klęski wrześniowej i od tych, co raczej bawili się w politykę, w partyjnictwo, nawet i w Polskę. Już po wojnie dowiedzieliśmy się z emigracyjnych, samochwalczych publikacji Sempa Szarzyńskiego, i innych, że ich towarzysze spiskowcy na życie Sikorskiego ulokowali się na lotniskach i punktach łączności w Afryce, na Bliskim Wschodzie, a między innymi również w Gibraltarze. W każdym razie adjutant Andersa, podróżując latem 1942 roku razem z nim do Wielkiej Brytanii i z powrotem, szukał kontaktów ze wszystkimi niezadowolonymi i werbował do swojej organizacji młodych oficerów. Nie mogło to być tajemnicą dla oddziału drugiego sztabu naczelnego wodza, skoro o pewnych pikanteriach tego szczególnego werbunku szeroko rozpowiadano później w Lizbonie, w Londynie i w Szkocji. Tak więc generał Anders na fali protestów przeciwko starym wzorcom ustrojowym i dążeń rzekomo ideowych podążał ku zależnej od Londynu dyktaturze co Brytyjczykom ogromnie ułatwiało sterowanie Polakami. Przecież i w Nigerii, czy w innych koloniach nie chodziło Anglikom o nic innego jako znalezienie takiego królika czy wodza, który odpowiednio wspierany, a trzymany w ryzach będzie posłusznym wykonawcą polityki i taktyki londyńskiej city. Churchillowi Wiernemu kontynuatorowi imperialnych tradycji potrzebny był w roku 1942 raczej wykonawca niż polski mąż stanu zbyt serio traktujący swoją misję, swoje zobowiązania i zawarte sojusze. Niekiedy spotykam się w kraju z pytaniami, czemu nie zdolałem, ja osobiście, Przekonać generała zawczasu o konieczności radykalnych zmian w organizacji władz emigracyjnych. Dlaczego nie zapobiegłem podróży na wschód? I tak dalej. Otóż spróbujcie sami zmienić decyzję kogoś starszego wiekiem, stopniem i zasługą, już uformowanego przez praktykę życiową, polityczną, wojenną. Owszem, próbowałem tego, i to niejednokrotnie. Szczególnie, gdy chodzi o generała Sikorskiego, bywałem rozumiany. Ale nie mogło to wpłynąć na zmianę układu spraw emigracyjnych i mechanizmu jego działania. Bywało się więc w roli członka zalogi, który, ośmielony przez kapitana wielkich żeglugi, nadaremnie wskazuje mu niebezpieczeństwo. Podobnie i pisarz, choć starszy, bywa owszem rozumiany, ale bez doraźnego skutku. W każdym razie, jako oficer prasowy i szef kwatery prasowej, miałem wystarczające dowody nieszczerości Churchilla w odniesieniu do naszych spraw, o czym informowałem generała Sikorskiego. W rozmowie z generałem Sikorskim po moim powrocie ze Związku Radzieckiego do Londynu jesienią 1942 roku Poruszyłem kwestyjki drażliwe, których nie chciałem powierzać papierowi. Otóż, mówiłem, wkrótce po rozmowach kapitana Halsa z generałem Andersem w Yangi Jul pod Taszkientem, zaczęli znikać z mojego oświatowego personelu ludzie znający języki uzbecki i tadżycki. Wysyłani oni byli gdzieś przez oddział drugi Sztabu Armii Wschodniej. Na moją uwagę, że uważam to za bardzo niewłaściwe, szef oddziału, pułkownik Bąkiewicz, odpowiedział milczeniem, a zaraz potem pułkownik Okulicki, szef sztabu, zakazał mi wtrącania się do tej sprawy. A przecież ludzie szli w teren, bynajmniej nie na jakieś wycieczki krajoznawcze. A więc, jak na sojusznika... Generał Anders zachowywał się dziwnie. Następnie wspominałem, że w Palewi kierujący ewakuacją, tzw. Tak pierwszą, pułkownik Alex Ross, oficer brytyjskiej służby specjalnej, powiedział mi wyraźnie o tym, że polskie dywizje do Związku Radzieckiego powrócą, ale już pod dowództwem innym, brytyjskim. Było to na wiosnę 1942 roku. Poza tym podczas angielsko-radzieckiej uroczystości zakończenia pierwszej ewakuacji w tymże palewi, ułatwiłem w charakterze tłumacza dwu generałom brytyjskiemu i radzieckiemu szczególną wymianę grzeczności. Brytyjski generał rzekł wtedy, w 1942 na wiosnę jeśli Niemcy nacisną Was od Północnego Kaukazu, to mogę żołnierzy radzieckich zapewnić, że znajdą oni opiekę i pomoc brytyjskich żołnierzy na Środkowym Wschodzie. Na to generał radziecki natychmiast odrzekł. Zapewniam żołnierzy brytyjskich, którzy mogą się znaleźć w trudnościach na Środkowym Wschodzie, że okażemy im z naszej strony gościnę na naszym Kaukazie. Mówiłem dalej generałowi Sikorskiemu o tym, jak kilkaset ciężarówek radzieckich zablokowało jedno z lotnisk na północ od Teheranu, aby uniemożliwić zajęcie lotniska przez samoloty RAF, brytyjskich sił lotniczych, i o tym, jak gorliwie oficerowie brytyjskiego wywiadu zbierali w Iranie od ewakuowanych Polaków wiadomości o kolejach, drogach, mostach itd w Republikach Południowych Związku. Dopiero po wojnie znajduję we wspomnieniach generała Kopańskiego takie potwierdzenie moich ówczesnych supozycji. Dojście wojsk niemieckich do Kaukazu i posuwanie się ich wzdłuż północnego podnóża gór w stronę Baku pobudziło władze brytyjskie do przewidywań obronnych w północnym Iraku na wypadek przekroczenia przez Niemców gór kaukaskich. Dywizji Karpackiej przypadło w udziale przejęcie od ósmej Dywizji Hinduskiej planów i przygotowań obrony kierunku wiodącego z Persji do północnego Iraku, przede wszystkim przez wąwóz górski Ruwanduz. Tą drogą przeniknęli do Iraku Rosjanie, w czasie poprzedniej ich wojny z Turcją Odwiedziłem dowódcę 8 Dywizji generała Harvey'a Adiutanta króla byłego oficera kawalerii hinduskiej Bardzo obytego i miłego człowieka Znającego dobrze przygotowania swej dywizji Do obrony gardzieli Ruwandus. Przypuszczam, że w związku z tym zadaniem Dywizja otrzymała rozkaz zmiany rejonu postoju w czasie od połowy listopada do początku grudnia oddziały dywizji z wyjątkiem karpackiego pułku Ulanów przeszły marszem kolowym do rejonu Mosulu nad Górnym Tygrysem, oddalonego o kilkaset kilometrów od dowództwa armii. I dalej. Szef dywizji przepracowywał już wykonanie zadania operacyjnego w terenie Gardziel Ruwandus w Kurdystanie. Spędziłem parę dni z dowódcami w tym pięknym wąwozie górskim na rozpoznaniu i ustaleniu zadań oddziałów. Wysunęliśmy się, rozpoznając, aż do Persji z pewnymi ostrożnościami, gdyż ta część kraju była okupowana przez Rosję. Rozpoznaliśmy poza tym pogranicze tureckie w rejonie Abadia i Zaczo. Przeprowadziłem w tym czasie dwa ćwiczenia na mapie dla sztabów i dowódców. Tematem ich były przesunięcie dywizji marszem motorowym z obszaru etapowego do rejonu działań bojowych oraz marsz motorowy i rozwinięcie dywizji do walki. Cytowałem fragment wspomnień generała Kopańskiego. A wtedy, jesienią 1942 roku, Przyjęty przez generała Sikorskiego opowiedziałem także, jak podczas trzytygodniowej podróży z Kairu do Anglii wpadłem w oko towarzyszowi podróży, brygadierowi, szefowi wywiadu antyradzieckiego w Indiach. Oficer ten obiecywał mi awanse, sprowadzenie z kraju rodziny itd. Tak jeśli wyrażę zgodę na przejście do służby brytyjskiej, co może mi zapewnić, Jasną przyszłość. Na moją uwagę, że jestem oficerem prasowym polskiego naczelnego wodza, odrzekł, my to załatwimy. A w ogóle za przeciwnika głównego uważają tacy jak on nie Hitlera, lecz komunizm. Generał Sikorski nie komentował moich obserwacji. O wyjściu ze Związku Radzieckiego całej naszej Armii Wschodniej powiedział, Źle się stało, trzeba szukać sposobu naprawienia błędu. Jak wiadomo, na przełomie lat 1942-43, a więc niedługo po tej rozmowie, ogólną sytuację wojenną i polityczną wyjaśnił pogrom armii Paulusa pod Stalingradem. Tymczasem jednak karty zostały przedwcześnie rozdane, a jedna z nich, niby obiecujący Joker, znalazła się w rękach Churchilla. Był tym Jokerem chytry i chciwy władzy polski generał, kierowany i pilnowany przez oficera z głową pełną planów ambitnych, żeby nie powiedzieć szalonych. Nie posiadałem kopii długiego dokumentu, którego treść dyktowałem przez całą noc, biegłemu w pisaniu na maszynie sierżantowi wyznaczonemu przez pułkownika Szurleja szefa Sprawiedliwości w sztabie Naczelnego Wodza. Działo się to w listopadzie 1942 roku, zaraz po moim powrocie do Londynu ze Związku Radzieckiego i Środkowego Wschodu. Naczelny wódz polecił mi wtedy zorganizować kwaterę prasową Polskich Sił Zbrojnych oraz zredagować szczegółowe sprawozdanie z całej mojej wyprawy na wschód, uwzględniające najszerzej nastroje panujące w Armii Wschodniej. To właśnie sprawozdanie podyktowałem sierżantowi. Skutkiem sprawozdania było umorzenie dochodzeń wszczętych z rozkazu generała Andersa przeciwko mnie za podrywanie zaufania do hierarchii wojskowej, rzekome naruszanie dyscypliny i podobne głupstwa oraz wysłanie na środkowy wschód Oficera z oddziału specjalnego sztabu naczelnego wodza. Oficer ów, obdarzony zarówno zaufaniem samego generała, jak i znaczną popularnością wśród kolegów, jednolatków, majorów, kapitanów i poruczników, dotarł do źródeł fermentu i powrócił do Londynu w lutym 1943 roku, składając naczelnemu wodzowi swoje obszerne sprawozdanie. Dopiero teraz mam przed sobą odbitkę tego drugiego dokumentu. Mogę stwierdzić, że w zasadzie i w głównych punktach nie odbiega on od tamtego mojego, choć różnice oczywiście są. Moje sprawozdanie, też oparte na faktach, zawierało impresje i subiektywne wnioski, którym sztabowcy jakoś nie chcieli zawierzyć. Natomiast sprawozdanie oficera służby stalej stanowiło już sumę faktów i ich wojskową syntezę potwierdzoną przez autorytet generałów Kopańskiego i Paszkiewicza. Być może istniało więcej podobnych sprawozdań ze środkowego wschodu, ale i to jedno wystarczało dla podjęcia ważnych decyzji. A więc czy wyprawiając się na środkowy wschód osobiście, czy też działając z Londynu, Generał Sikorski musiał, choćby nie chciał, zlikwidować rebelię garści oficerów, którym opiekę i bezkarność zapewniał wówczas generał Anders. Ale cóż to za oficer składał tak ważne sprawozdanie? W listach z Rosji do generała Sikorskiego, Londyn 1955, profesora Stanisława Kota, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Znaleźć można potwierdzenie poprzednich sekretnych funkcji pełnionych przez owego oficera. Na przykład generał Tokarzewski we wrześniu 1941 roku wyraża wobec profesora Kota rozgoryczenie na generała Sosynkowskiego. Pisze o tym profesor Kot, co następuje. Na nowy rok 1940 Wręczył Tokarzewskiemu rozkaz na Lwów porucznik Konarski-Szymański z oddziału 6 w Londynie, oświadczając, że już raz był w kraju zbadać działalność Tokarzewskiego, ale poza nim, bo miał zakaz kontaktowania się z nim. A więc porucznik Szymański-Konarski był wysyłany z Francji do kraju jako oficer bardzo zaufany. Dalej profesor Kot znów po dwóch dniach pisze z Moskwy na temat tych samych pretensji generała Tokarzewskiego o to, że kurier konarski Szymański zbierał o nim materiał w okresie, kiedy Tokarzewski stanął na czele Związku Walki Zbrojnej w Małopolsce Wschodniej. Skądinąd wiadomo że generał Tokarzewski aspirował wysoko przynajmniej do kierowania związkiem walki zbrojnej nadal w całym okupowanym kraju, a nie w samej tylko Malopolsce Wschodniej, gdzie zresztą został przez władze radzieckie aresztowany, a w 1941 roku zwolniony z więzienia i mianowany przez generała Sikorskiego dowódcą 6 Dywizji Warni Wschodniej. Dnia 30 stycznia 1943 roku już z Jerozolimy profesor Kot, choć wielkiej miary uczony, daje w nowym liście wyraz tej politycznej naiwności, z której był ogólnie znany. Dodajmy, że uważał siebie za specjalistę w sprawach wywiadu i parał się nim osobiście. W liście tym streszcza profesor swoją rozmowę z przedstawicielem fermentu na wschodzie, czyli pewnym rotmistrzem, za którym kryła się inspiracja samego generała Andersa. Do rozmowy tej skłonił profesora Kota rotmistrz Józef Czapski, rzekomo też oddany Andersowi z kościami. Pewne uwagi krytyczne owego rotmistrza w stosunku do rządu, tak jak je przedstawia profesor Kot, Wydają mu się słuszne lub bliskie słuszności, ale oto pojawia się jeszcze jeden zarzut, mianowicie brak u londyńskiego rządu przemyślanego planu w stosunku ze Związkiem Radzieckim, czego dowodem miało być, dokonane już przez generała Andersa, wycofanie wojsk polskich ze Związku Radzieckiego. Wróćmy do naszego Szymańskiego-Konarskiego. Oficer wysłany z Londynu dla spenetrowania wywołanych w otoczeniu generała Andersa Fermentów wydaje się profesorowi dodatkowym źródłem niepokoju. Pisze więc, co następuje w liście z Jerozolimy 1 lutego 1943 roku. Ferment przybrał w ostatnich tygodniach duże rozmiary pod wpływem działalności przybyłego z Londynu Szymańskiego. Od niego z Kairu rozchodziły się umiejętnie obmyślane ubolewania nad rozkładem wewnętrznym rządu, jego bezczynnością i niezdolnością do prowadzenia interesów polskich. Po czym następowały aluzje do osoby pana prezydenta, jakoby on podzielał ten pogląd i dla narad nad poprawą sytuacji gromadził u siebie przedstawicieli młodzieży i wojska. Wreszcie zapewnienia że pan prezydent tu, na wschód, przyjedzie. Szymański, przygotowawszy teren, pojechał do wojska na rozmowy z młodymi. Towarzyszący mu kapitan Howard łowi gorliwie każdą wiadomość o fermencie w wojsku, a szczególnie o niesnaskach wewnętrznych w kolach rządowych. Mówiąc nawiasem, kapitan Howard inwigilował nasze wojsko. Jego ladna żona, Urzędy polskie w Londynie. Oboje byli za Andersem. Przyjazd generała Kukiela uważam za konieczny i pilny postulat, pisał dalej profesor Kot. Powinien wziąć ze sobą ze trzech młodszych oficerów, którzy łatwiej znajdą wspólny język z przywódcami politycznego fermentu skupionymi w biurze propagandy i oświaty, Bezpośrednio lub pośrednio Piestrzyński, Sztal, Racięski, giedrojć, Ulatowski oraz inspirujący wszystkich Adolf Bocheński. Również winna jak najszybciej wyjechać delegacja Rady Narodowej złożona z młodszych członków. Powinna przywieźć ze sobą dowody aktywności naszej propagandy, szczególnie na gruncie amerykańskim, czego brak się tu zarzuca. Tak więc misja Szymańskiego, mająca na celu sprawdzenie dowodów rebelii, obudziła podejrzenia profesorskie właśnie przeciwko wysłannikowi z Londynu. — Bardzo doradzam szczegółowe przesłuchanie Szymańskiego — depeszował profesor Kot 9 lutego 1943 roku. — W ogóle profesor, najbliższy przyjaciel Sikorskiego — Daje się zwieść Andersowi i jego klice, woli grając rolę fatalną, niby w jakiejś greckiej tragedii. Super podejrzliwy, a jednocześnie naiwny minister nie umiał postawić sprawy jasno, grając rolę mediatora tam, gdzie należało pilnować interesów naczelnego wodza, premiera i przyjaciela. Natomiast jasno i twardo brzmiał ów raport rotmistrza Jerzego Feliksa Szymańskiego do szefa sztabu naczelnego wodza, datowany 23 lutego 1943 roku już w Londynie. Profesor nazwie go później Arcydzielem Przewrotności i Intrygi, a była to sama prawda. Cóż działo się w Armii Wschodniej przed wyprawą Sikorskiego do Iraku? Przyczyny tej podróży są jasne w świetle przytoczonych fragmentów raportu. Na przełomie lat 1942-43 dokonał się także zasadniczy przełom wojenny. Niemcy ponieśli ogromną klęskę. Zagrożenie Kaukazu ustało, zamiar Anglików utworzenia frontu kaukaskiego – okazał się nierealny. A oto fragmenty raportu, pytania i odpowiedzi. Na pytanie, czy istnieje organizacja młodooficerska, Szymański odpowiada w raporcie: Organizacja istnieje od grudnia 1939 roku. Jej działalności z lat 1939 i 40 nie omawiam, gdyż przypuszczam, że jest dostatecznie znana lub może być dokładnie odtworzona na podstawie aktów znajdujących się w archiwum oddziału specjalnego, aktów bazy Bukareszt i Biura Bezpieczeństwa oraz zeznań oficerów sztabu naczelnego wodza, którzy się z nią bezpośrednio zetknęli i krytycznie ustosunkowali do jej celów, założeń, składu personalnego, cech osobistych jej wodza i poziomu pracy. Są to major dyplomowany Jaźwiński, major dyplomowany Utnik, kapitan Górski i ja. Oficerowie ci w tym okresie nie składali meldunków służbowych, gdyż organizacja istniała półoficjalnie i korzystała z pełnego poparcia generała Modelskiego, profesora Kota, oraz utrzymywała pewien kontakt służbowy z generałem Sosnkowskim i oddziałem drugim Sztabu Naczelnego Wodza. Organizacja została odtworzona w oparciu o generała Andersa. Koncepcje organizacji w pierwszym okresie tworzenia armii polskiej w Rosji opierały się na założeniu, że na skutek wojny z Niemcami nastąpi w Rosji upadek reżimu sowieckiego. Obecne cele organizacji to obalenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, stworzenie nowego z wykorzystaniem nawet wbrew jego woli prezesa Stronnictwa Narodowego Bieleckiego i przejściowym na krótki okres czasu wykorzystaniem ministra stanu profesora Kota, doprowadzenie do samorzutnego oddania przez wojsko naczelnego wodzostwa generałowi Andersowi. Następnie, wobec założenia iż w kraju nastąpiła całkowita eksterminacja przez Niemców klasy kierowniczej, ujęcie władzy po powrocie do kraju. W akcji agitacyjnej organizacja posługuje się następującymi hasłami: Londyn to żydostwo, masońska zgnilizna. Premier sprzedaje po kawałku Polskę za zapewnienie sobie władzy w kadłubowej Rzeczypospolitej, kolonii brytyjskiej lub sowieckiej po wojnie. Premier pogodził się z utratą Polski od Wisły na wschód. Na zachodzie, ani w Waszyngtonie, ani w Londynie, premier nie uzyskał nic, nawet Gdańska. Starczy rząd w stosunku do Anglii i Sowietów uprawia nieudolną żebraninę. Należy stosować metodę walenia w stół. W ten Anglicy i Rosjanie pokłonią się. Zwolennikami tej metody są generał Anders, prezes Bielecki, generał Sosynkowski. Ostatnio mówi się to samo o ministrze profesorze Kocie. Naczelny wódz i jego sztab nie dowierzają armii polskiej na wschodzie, i opóźniają dostawy sprzętu. Generał Anders od razu uzyskałby pełny sprzęt pancerny i motorowy od Anglików i Amerykanów. Niemców pobiją Anglicy i Amerykanie. Szykujmy się do wojny z bolszewikami. Anglicy nas potrzebują, zaakceptują więc każdą zmianę. Chcemy Imperium Polskiego z całą Białorusią i Ukrainą pod Dniepr. Pasla te mogą chwytać na terenie wojska i pewnych grup cywilnych.